Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki O flisakach i orylach. rylach Flisactwo to kolejny temat rzeka, o którym już wiele napisano, co przyczyniło się do poznania zwyczajów i organizacji ludzi zajmujących się spławem rzecznym. Lecz w opisach zwyczajów Życia codziennego i organizacji cechów lisackiego zazwyczaj pomijany jest jeden aspekt. Ludzi zajmujący się spławem i przemożny wpływ, jaki wywarli na regiony nadrzeczne, takie jak urzecze. Flisactwo, czy też orylka nie cieszyły się na urzeczu uznaniem. Daleko tutaj do szacunku znanego choćby Zulanowa. Orylami zwano w tych okolicach ludzi gwałtownych i kłótliwych, klnących ponad miarę i awanturniczych. Nierzadko flisem, jako szeregowi oryle, parali się ludzie co najmniej przypadkowi, luźniej zajmujący się pracą najemną. Spływali oni rzeką, pomagając przy spławie, często osiedlając się na jej brzegach bądź wędrując dalej po uzyskaniu zapłaty. Liczne bindugi rozsiane na obu brzegach Wisły, zbijenki czy też pale pomagały w kontaktach z miejscową ludnością. Wzdłuż brzegów pełno było karcz. W Kluczu Oborskim takie przybytki obsługiwały podróżujących Wisłą w Dębówce, w Kopytach przy przewozie w Gasach, w Chabdzinku, na Kępie habdzińskiej, zaś przed wybudowaniem wałów, dopłynąć można było starorzeczami do przystani w Cieciszewie, Opaczy i Łęgu. Kolejne karczmy leżały w kierunku Wilanowa, na obu brzegach co 2-3 km, co pokazuje nam ich dużą popularność wśród oryli. Choć flisak uznawany był za nieokrzesanego, podobnie jak marynarz w porcie, na brzegu miał czasem narzeczone. Stąd wzięło się zapewne zróżnicowane pochodzenie mieszkańców Urzecza, a w XVII-wiecznej księdze metrykalnej zaginionej parafii w Cieciszewie wśród mieszkańców nadwiślańskich miejscowości wiele łacińskich wpisów o treści zrodzona w Niesławie, imię ojca nieznane. Lecz rzadko i ludzie tacy osiedlali się i wtapiali w nową społeczność. Pomagał w tym zwyczaj szybkiego ponownego orzenku. Wdowy rzadko długo pozostawały w tym stanie. Już w roku 1563 poddanym Piotra Cieciszewskiego ze Słomczyna był rolny Jan Fliszek, zamieszkujący goździe. Z kolei w Jemielinie zamieszkiwał Flisz Stary, poddany Jana Cieciszewskiego pana na łyczynie. Być może osiadł tu na starość, bo przecież spław był ciężką fizyczną pracą, na którą nie starczało sił. Po orylach użycoki odziedziczyć mieli swoją kłótliwość i skłonność do bitki choć nie tylko w tym regionie na wiejskich zabawach Maćki biły się ze sobą całymi wsiami. Odnotujmy jedynie, iż mieszkańców okolic Gasów zwano Grymlami, być może od niemieckiego słowa Grim, oznaczającego furię i gniew. Właśnie dzięki Flisakom na Urzeczu mogło początkowo rozpowszechnić się słownictwo niemieckiego pochodzenia, niekoniecznie zapożyczone od olenderskich osadników. Szymon Klonowicz Autor słynnego XVI-wiecznego poematu o Flisie napisał A te przezwiska od Niemców są wzięte, a w polskich Flisów porządek przyjęte. Nie dziwuj, że nam, że źle wymawiamy, co z Niemiec mamy. Stąd i brzeg statku, czyli burta, niemiecki bord. Lecz przede wszystkim rozpowszechnione na Wiśle łachy, z niemieckiego lache. W okolicach Miedzeszyna po dziś dzień odnaleźć można łachę Łużycką. Słowo to w okolicach Konstancina znane było już przed przybyciem Olendrów. Było już w powszechnym użyciu, na początku XVII wieku, kiedy Jan i Jakub Oborscy, dokonując działu dóbr, opisali Kępę na Wiśle jako Łachę Pruchnowską, biorącą swój początek przy Chabdzinku. Przy Łęgu, czy też Kępie Łęskiej, zaczynała się z kolei ciągnąca aż do imielina Łacha Jemielińska. Słowo to do tutejszego języka wprowadzili być może w lisacy przejmując je zapewne z Hanzeatyckiego Gdańska, bądź od osiadłych na Żuławach Mennonitów, czy napotkanych na wodzie holendrów Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt flisactwa. Wzdłuż Wisły biegły wydeptane ścieżki, zwane trelami, którymi holowano szkuty pod prąd, wykorzystując w drodze powrotnej technikę ślizgu. Ułatwiało to kontakty z mieszkańcami terenów nadbrzeżnych, a także ugruntowywało opinie o flisakach, którzy, jak napisał w roku 1634 opisujący Mazowsze Jędrzej Święcicki, złożeczą sobie wzajemnie i wyzywającym odpowiadają obelżywie. żywie. Gdy mijały się ze sobą statki holowane, płynące z prądem i flisackie załogi. Gdy w XIX wieku rozpoczęto regulowanie wiślanego nurtu, zdarzało się, że spławiane drewno uderzało w postające tamy. Acz zdarzało się też, że wydarzenia takie powodowano celowo. W roku 1852 w protokole rewizyjnym z Kępy nad zapisano, iż Mniemane uszkodzenie Tamy było pozorem zatrzymania drzewa, ażeby z takowego powyrywać najgrubsze pnie i gałęzie. Użycałki dogadali się z orylami, którymi na brzeg skierowali pale na Tamę, co umożliwiło kradzież znacznej jego części. Śledztwo wilanowskich oficjalistów ujawniło sprawcę w postaci Januszka Niesiołowskiego z jednej z pobliskich wsi. Tak doszliśmy do jeszcze jednej, nieco pomijanej w literaturze sprawy. Po dostarczeniu spłowionego towaru, czy to zboża, soli, a zwłaszcza drewna, następował powrót do miejsca wyruszenia. Wówczas w Lisacji mali się rozmaitych zajęć, aby tę drogę uczynić dochodową. W roku 1744. Flisacy w dobrach oborskich zostali najęci do wycinania korzeni z Wisły oraz wykonywania innych prac mających na celu ochronienie brzegów. W tym samym roku młyn w kluczu oborskim był budowany przez górali, zapewne z bali spławionych jako tratwy, wedle wskazówek młynarza z gór przybyłego Wisłą. Jeszcze w XX wieku we wsiach Urzecza domy budowano z modrzewi z południowej Polski, a tratwy flisackie zmieniające się po przybyciu na miejsce w domostwa były czymś naturalnym. Znów wypada powiedzieć, że Wisła żyła, choć trudno obecnie sobie to wyobrazić. Jej toni oraz brzegi były tłoczne, a retmani, szyprowie czy sternicy tworzyli społeczność posiadającą własne zwyczaje i gwarę i stali się częścią tożsamości urzecza.